Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Drugim bohaterem cyklu Retrospektyw podczas festiwalu Dwa Brzegi był Jerzy Skolimowski, uznany na całym świecie reżyser, a także odtwórca małej rulki w filmie Avengers Jossa Widona. Czy może nam pan powiedzieć cokolwiek więcej o tym swoim najnowszym filmie, który już za chwilę 9 września będzie miał światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, bo tam został tak kwalifikowany do głównego konkursu, zresztą festiwalu, który, który Pan już zawładnął, bo dostał Pan tam główną nagrodę swego czasu. Co, co to jest za film, 11 minut? To jest tajemnica, więc nie, nie będę jej zdradzać potrzeby festiwalu weneckiego musiałem napisać kilka słów. To jest chyba wszystko, co będę w stanie Państwu zacytować, jeżeli nie zawiedziemy pamięć. Ten tekst składał się z kilkudziesięciu słów. To brzmiało mniej więcej tak. Stąpamy po kruchym lodzie nad brzegiem przepaści. Przyszłość istnieje tylko w naszej wyobraźni. Kolejny dzień, kolejna godzina, kolejna minuta może się już nie zdarzyć. Mniej więcej message jest przekazany, że jest to film katastroficzny. Coś się z niedobrego stanie na samym końcu, aczkolwiek sygnały będzie widz otrzymywał w trakcie i coraz bardziej napięcie chyba będzie narastało, że może coś takiego się ma, się ma zdarzyć. Aczkolwiek to są wszystko strzępki, to są... Ten film nie ma jednego wątku opowiedzianego od A do Z, tylko są to jak gdyby migawki z życia tych ostatnich 11 minut, które przed, przed katastrofą i widzimy je z różnych punktów widzenia przez różnych bohaterów. I mimo, iż jest to tak zwane normalne życie, to czujemy, że coś się zbliża i wstecz dopiero można sobie sprawę z tego, że były ostrzeżenia, były jakieś sygnały, które być może mogły tej katastrofy zapobiec, gdyby były odczytane w A to jest w jakimś sensie stan Pana duszy? To, że tak, taką opowieść w tym momencie nam proponuje? że świat jest w takim momencie? No chyba również i to, o czym Pani mówi, też składa się na, na, na ten film. No że, rzeczywiście świat jest gdzieś na krawędzi katastrofy. W moim życiu też wydarzyły się rzeczy no, niedobre. I, i Zdałem sobie sprawę z tego, jak wszystko, jak nasza egzystencja, jak, jak już jest krucha, że to wszystko może się na ta chwila skończyć w zupełnie nie, nieoczekiwany sposób. Przypomniałem sobie jeszcze jedno zdanie z tego krótkiego tekstu. Za rogiem czyha na nas nieprawdopodobne.